Rozmowy w deszczu. Słuchacie Radia Wolne Media, program Rozmowy w deszczu. Przy mikrofonie jak zwykle Maurycy Hawranek. Moim dzisiejszym gościem jest pan Damian Żuchowski. Witaj Damianie. Witam serdecznie, witam Ciebie i witam wszystkich słuchaczy. Damian jest aktywistą, publicystą, zajmuje się prawami ludów tubylczych oraz prawami człowieka. Opublikował też na naszym portalu i także w innych miejscach sieci sporo artykułów poświęconych korporacjom, które wypędzają właśnie Indian z Amazonii itd., itd. No i dzisiejszy program właśnie będzie poświęcony Indianom izolowanym. Wyjaśni może na początku Damianie, kim są Indianie izolowani? Indianie izolowani to takie ludy, które po pierwszych traumatycznych kontaktach ze światem zewnętrznym cofnęły się w głąb puszczy i do dzisiaj unikają kontaktu ze światem zewnętrznym. Myślę, że pojęcie same ukrywają się, nie jest do końca trafne, ponieważ podobnie jak to jest z naszą kulturą, z naszym kręgiem kulturowym, mimo tego, że ludy te są często małe, jeśli chodzi o liczbę osób, jak można to interpretować, widzieć po załaniach innych ludów, również i one czują się niejako w centrum świata, lecz po prostu pewne zdarzenia, które w przeszłości Uderzyły w tą społeczność, a były one często pochodne z zewnątrz, czyli z, z tego tak zwanego kręgu kultury zachodniej, sprawiły, że wciąż te ludy żyją najczęściej w trudno doznanych rejonach, na przykład w górnych biegach rzek, i świadomie unikają tego kontaktu. Po prostu nie chcą mieć nic wspólnego z cywilizacją zachodu. To znaczy, myślę, że jest to poniekąd trafne, choć yy, z drugiej strony członkowie tych społeczności tak naprawdę nie znają tego, co my nazywamy cywilizacją zachodu. Myślę, że widzą one po prostu pewną przestrzeń, pewną yy, zewnętrzną grupę i do końca jej nie identyfikują. Mhm, czyli widzą jako skutki naszej cywilizacji, choroby, zanieczyszczenia yy, i na podstawie tego zdecydowały te plemiona po prostu no, nie utrzymywać z nami kontaktu, tak? To znaczy, myślę, że geneza tej izolacji jest bardzo odległa w czasie. Czasami sięga ona XIX wieku, drugiej połowy XX wieku, czasami nawet 200, 300 lub nawet więcej lat. Najczęściej jest to związane jednak z pewnymi przypadkami przemocy. tak? Na przykład miało to miejsce podczas gorączki karoczukowej, która wylała się na Amazonie w drugiej połowie XIX wieku. Czyli niejako są to um, dla tych plemion zdarzenia traumatyczne, tak? Tak można to określić. Myślę, że jest to najcerniejsza definicja. Powiedz mi może, jaki tryb życia prowadzą Indianie izolowani? Jak wygląda kultura oraz gospodarka tak małych społeczności? dużej części są to grupy koczownicze lub półkoczownicze. Można powiedzieć, że przemierzają one pewien obszar, zatrzymują się, rozwijają obozowiska i udają się na, w taką, można powiedzieć, w cudzysłowie podróż. I po prostu, choć są to często grupy małe, to mimo to właśnie przez tą taką swoją e, koczowniczy, nomadyczny tryb życia, zajmują one proporcjonalnie większe terytorium, większą powierzchnię, aniżeli można by to stosunkowo określać. Poza tym, oprócz tego rodzaju społeczności typu koczowniczych, żyją także bardziej osiadłe społeczności, które zamieszkują duże osiedla, du, przepraszam, może osiedle to złe, złe słowo, duże, duże wioski, dokładnie, Molokas, du, duże komunalne wioski Molokas. W połowie maja 2008 roku serwisy informacyjne również w Polsce obiegła sensacyjna wiadomość, że odnaleziono dzikie, nieznane plemię. Wiele serwisów opublikowało zdjęcia nagich, pomalowanych mężczyzn celujący z łuku w stronę helikoptera. Widziałem to zdjęcie. Potem pojawiły się sprzeczne donosy, że zdjęcia zostały sfałszowane. Czy możesz przybliżyć nam kulisy tej sprawy? Tak, to bardzo swoją drogą ciekawy wątek, który też obrazuje, jak łatwo pomylić się na temat pewnych spraw, które są niejako podane nam w tak zwanych kolorowych mediach, a które niestety odgają od jakichkolwiek i wiedzy naukowej o podejmowanej sprawie. W wielu publicznych gazetach znanych, a także w samych serwisach telewizyjnych pojawiły się sensacyjne zdjęcia mówiące o jakimś dziwnym, nieznanym, zaginionym plemieniu, o którym nikt nie wiedział. I faktycznie to było zaginione plemię? No właśnie, i to była właśnie tak zwana grupa Indian izolowanych. Kulisy tej sprawy były takie, że w sąsiednim kraju, w stosunku do Brazylii, czyli do Peru, tamtejszy prezydent Alan Garcia stwierdził, że nie ma ludów izolowanych w Peru, a po drugiej stronie granicy w Brazylii miejscowy pracownik agencji FUNAI do spraw Indian, Jose Mereles, który zajmował się ludami izolowanymi po drugiej stronie, czyli po stronie brazylijskiej, aby udowodnić nieprawdziwość tych twierdzeń, poleciał helikopterem na miejsce, gdzie wcześniejsze zdjęcia satelitarne wskazywały na pewne przecinki w lesie i zrobił zdjęcia, które później za pozwoleniem i aprobatą rządu brazylijskiego upubliczniono. A że po drugiej stronie granicy równolegle na tej szkolegości geograficznej Indianie Matce zwidwali długopostych Indian, można przypuszczać, że tym samym udowodnił, że Indianie po stronie peruwiańskiej również izolowani na tej szkolegości geograficznej istnieją. Jak sądzisz, dlaczego ten polityk stwierdził, że Indian izolowanych w Peru nie ma? Sprawa jest dosyć jasna. W roku 2007 prezydent Peru, Alan Garcia, postanowił otworzyć Amazonię dla rozwoju przemysłu głównie wydobywczego. Mówię tu oczywiście o ropie naftowej i gazie. I na ponad dwie trzecie terytorium powierzchni Amazonii niesiono tak zwane bloki naftowe. Następnie owe bloki poddano licytacji, które regularnie aż do dzisiaj trafiają w ręce różnych koncernów krajowych, czyli peruwiańskich, jak i zagranicznych. No i teraz właśnie prezydent Peru, Alan Garcia, Publicznie stwierdził, że indyn nie ma, a zrobił to dlatego, ponieważ również terytoria indyn izolowanych stały się miejscem, które znalazło się w granicach różnych bloków. A sam prezydent Peru stwierdził, że istnienie indyn izolowanych w Peru jest wymysłem ekologów, którzy tym sposobem chcą chronić lasy Amazonii. Czy on nie chce chronić lasów Amazonii? No raczej można tak to zinterpretować, iż spogląda na Amazonie jako integralną część Peru i uważa, że Indianie, wszyscy, mówi tu również o wspólnotach, które już od dawna nawiązały kontakt z tak zwaną cywilizacją Zachodu, że wszystkie one, jak sam to określił, powinny podzielić się swoimi dobrami, jak nazywa surowcy znajdujące się pod ziemią, z innymi Peruwiańczykami. Tak można to w uproszczeniu powiedzieć. Czyli chodzi o to, że wziął sobie mapę Amazonii, poszatkował ją na kwadraciki, posprzedawał, no i teraz mają tam wydobywać surowce mineralne, ropę, naftową gaz, to i tak dalej, tak? Oczywiście, tak to można powiedzieć, o, o, oczywiście nie zrobił on to samodzielnie, była oczywiście grupa osób w samym Peru, która na tego rodzaju działania czekała i miała nadzieję, że to w końcu nastąpi, a dzieje się to bardzo intensywnie i przy oporze miejscowych ludów indiańskich. Czy te siły nacisku to są zagraniczne koncerny, czy może jakieś lokalne peruwiańskie? Myślę, że można to ująć dwustronnie. Z jednej strony jest pewna grupa biznesowa w samym Peru, która ma nadzieję na udostępnienie pewnych surowców na rzecz samych lokalnej w cudzysłowie społeczności, bo oczywiście lokalną społecznością przystają się szybko pewne grupy takie jak koncerny. A oraz na pewno z drugiej strony jest to działanie oczekiwane z zewnątrz, bo jak należy wspomnieć, wszystko stało się po tym, gdy Peru podpisało traktat o wolnym handlu, który niejako również na stronę peruwiańską nałożył obowiązek czy wymóg otwierania swojego rynku na zagraniczne koncerny, które oczywiście z otwartymi rękoma przyjęły ofertę prosty dron peruwiański. Jak sądzisz, jak plany związane z wydobywaniem ropy naftowej w Amazonii wpłyną na życie Indian izolowanych, na samą Amazonię? Jeśli chodzi o Indian izolowanych, tutaj myślę, że konsekwencje są oczywiste i wymagają pilnej interwencji. A więc Indianie izolowani, ich układ immunologiczny jest nieodporny na zachodnie choroby. Przykłady mieliśmy już wcześniej, kiedy na przykład w roku 1984 w Peru grupa naftowa, znana powszechnie wszystkim grupa Shell, otrzymała taką koncesję i wcześniej, aby nie doszło do żadnych spięć, nawiązała kontakt z grupą Indian Nachła. W tym kontakcie Indianie, a dokładniej prawie 50% tej społeczności, z którą nawiązano kontakt, potem umarła właśnie z, z, z wyniku chorób. Dokładnie, tak należy to określić. Czyli po pierwsze jest to zagrożenie chorobami, na które ci Indianie nie mają odporności. Po drugie miejmy świadomość, że grupy te są grupami niejako słynnymi i istnieje możliwość, że będą bronić swojego terytorium. Istnieje więc ryzyko starć, e, walk. Tak, jak na przykład miało to miejsce w przypadku po stronie ekwadorskiej niegdyś. Jest to po prostu największe zagrożenie dla tych Indian, czyli same choroby. Ale miejmy świadomość, że to również oczywiście ingerencja w same społeczności i wchodzenie na terytoria, które dla tych ludzi są w jakiś sposób miejscami zarezerwowanymi dla nich. Będzie to na pewno miało olbrzymie konsekwencje. Aby w ogóle zlokalizować dane surowce, potrzebne są badania sejsmiczne, a wiąże to się z przecinkami w puszczy, czasami na wiele dziesiąt kilometrów, aby w ogóle tego rodzaju badania podjąć. Takie działania między nimi spółka hiszpańska IPF Repsol, która tego rodzaju działania zamierza podjąć w północnym Peru na terytorium indian izolowanych rzek Tigre, Tigre i Napo. Poza tym pamiętajmy, jak, jeżeli już takie miejsca powstaną, to na miejsce ściągnie tysiące słowników, aby ich tam dowieść. Należy spodziewać się, że będą budowane drogi, a to jest efekt domina. Drogami w przeszłości będą mogli spływać kolejni, w przygód osadnicy. W zasadzie otwarcie tego miejsca dla spółek naftowych oznacza w efekcie domina często zwiększony napór na ten terytorium, które wcześniej z reguły było w jakimś stopniu lub całkowicie dla świata zewnętrznego niedostępne. No chyba, że rzekami. Zgadza się rzekami, choć transport cniejszego sprzętu często wymaga jednak bardziej ziemnego transportu. Chociaż masz rację, rzeki mogą być doskonałą arterią. Choć jeżeli, jak sama zapowiedziała, spółka Perenko zamierza rocznie z tych terytoriów i okolicznych wydobywać trzymiony baryłek ropy naftowej, to obawiam się, że dojdzie tutaj do większej ingerencji w otoczenie, w środowisko. Mhm. Tym bardziej, że jeszcze oprócz samej ropy będą też budować tamy na rzekach. Zgadza się. Już teraz indyjska organizacja IDESEP, która w zeszłym roku przeprowadziła protesty w Amazonii, ujawniła zamiary budowy tam na rzekach, a tamy na rzekach przede wszystkim są zagrożeniem po drugiej stronie granicy, po stronie brazylijskiej gdzie właśnie na rzece Madeira w stanie Rondonia mają powstać dwie tamy. Co warte wspomnienia, niedaleko tego terytorium żyje około 5 grup Indian izolowanych, w tym jedna zaledwie około 14 kilometrów od miejsca, gdzie powstanie jedna z takich konstrukcji. I tutaj będzie podobnie jak w przypadku peruwiańskim, e, także i tu e, można spodziewać się, że miejsca, które są zalane lub które będą w jakiś sposób potrzebne do budowy infrastruktury, nam się miejscem dużych grup osób. dla przykładu dla samej budowy tamy same Belomonte w Ksingu, która ma powstać, ma być w tereny około 200 tysięcy pracowników. to jest olbrzymia społeczność, olbrzymie zmiany demograficzne, które nie mogą odbić się na, na samym nowym regionie, w którym taka tama powstanie. Jak Indianie zareagują na przyjście cywilizacji na ich teren? Mamy tutaj do czynienia głównie z dwoma reakcjami. Pierwsza, najbardziej prawdopodobna, będzie to po prostu kolejna próba oddalenia się, uniknięcia konfrontacji i ucieczka w miejsce które w jakiś sposób będzie najmniej dostępne dla e, tak agresorów. Druga możliwość, to załóżmy może być to atak. Tak było na południu Ekwadoru, gdzie doszło na początku tego dziesięciolecia do starć między izolowanymi Indianami Taromenane a drwalami, w wyniku których znaleziono łącznie około 65 martwych Indian Taromenane, w tym niektóre z uciętymi głowami. Zdajmy, że była to ta populacja dla tych Indian, bo sami Indianie Taromenane. Łącznie po stronie peruwiańskiej i ekwadorskiej mogą sobie około 200-300 osób. Czyli spora ilość. Dokładnie. I ostatnia możliwość reakcji to w końcu wyjście z lasu, czyli próba nawiązania kontaktu, próba poszukiwania pomocy. Tak było w stanie Mato Grosso, gdzie przed paroma laty wyszli z lasu dwa Indianie Pura, czyli w tłumaczeniu na język polski e, motyle. Była to dwójka braci, która szukała pomocy medycznej, a to, co skłoniło do wyjścia, to zmasowana wycinka lasu w stanie Mato Grosso. Podobnie zachowała się zresztą w tym samym stanie inna grupa, grupa isolonych Indian kajapo którzy później również stąpnęli się do lasu. Czyli są to trzy główne reakcje, jakich możemy się spodziewać. Przy czym ta pierwsza, czyli próba unieścia kontaktu, będzie jednak co Wspomniałeś, że ci bracia szukali pomocy medycznej, to znaczy co, wyszli z lasu i byli już chorzy? Jeden z nich był chory, tych pomocy mu udzielono i potem z e, powrotem wrócili do lasu. Trudno powiedzieć, ile tych Indian jest tak naprawdę. Niektórzy twierdzą, że być może to już ostatni Indianie Pirikpura, czyli ostatnie dwie osoby, które do dzisiaj przeżyły. Mówiliśmy już nieco o Indianach izolowanych w Peru. Najwięcej grup Indian izolowanych występuje obecnie na terytorium Brazylii. Jak wygląda sytuacja tamtejszych plemion? Sytuacja Indian izolowanych w Brazylii jest, można tak powiedzieć, o niebo lepsza niż w Peru, ponieważ e, tam jednak widzimy pewne działania ze strony władz, które skłaniają się jednak do ochrony tych terytoriów. E, najwięcej właśnie Indian izolowanych i w ogóle ludów izolowanych występuje na terytorium brazylijskim. E, jest to co najmniej 40 parę grup, a według pewnych informacji może być ich nawet 60 lub więcej. I tam Indianie często żyją na terytoriach chronionych, dzięki czemu ci Indianie są bezpieczni, chociaż w cudzysłowie, gdyż e, mimo, że Terytoria te są chronione, często stają się miejscem najazdu strony ludzi z zewnątrz. Podobnie to wygląda w Peru, gdzie. Też funkcjonują pewne rezerwy, ale one często są tylko na papierze, jak na przykład w przypadku Indian Murunachua, gdzie zlokalizowano cztery nielegalne obozowiska drwali. Jednak ostatecznie sytuacja Indian w Brazylii izolowanych jest lepsza, choć właśnie w stanie ma to grosso. Istnieją małe grupy Indian izolowanych, często to już małe grupki osób, które chronią się gdzieś w lesie, tak jak na przykład Indianie wspomnieni Pilkura, czy Indianie Kawahiva. I te ludy właściwie z biegiem czasu skazane są na wymarcie, można tak powiedzieć w cudzysłowie. Czy Indianie izolowani żyją tylko w Brazylii i w Peru, czy także w innych krajach? Są to miejsca, gdzie te społeczności są największe. W Peru jest około 15 takich grup. Indianie izolowani są też w kilku innych sąsiednich krajach. W Boliwii mamy od 4 do 8 takich grup. I Indianie ci również w tym momencie, przynajmniej na razie, są niejako bezpieczni. Oczywiście są bezpieczni w cudzysłowiu choć budowa tamy na rzece Madeira może uderzyć również w społeczności po drugiej stronie granicy, czyli po stronie boliwijskiej. Kolejni Indianie izolowani, już ostatnia grupka na terytorium Paragwaju to Indianie Ayoreo Totobiego Zod, taka może trudna dla nas nazwa. Jest to jedyna grupa Indian izolowanych, która żyje poza terytorium właściwej Amazonii. No i tutaj mamy dosyć szczególny przypadek, bo to jest właściwie jedyne plemię izolowane, które obecnie znajduje się w podczasku, że tak powiem, z powodu planów, czy właściwie realizowanych zamiarów zmienia lasu, w którym żyją, w wielkie rancza dla bydła, który projekt Zdrażają y, spółki brazylijskie, takie jak Jaguarete Pora, która niedawno ujawniła zamiar zcięcia 78 tysięcy hektarów ziemi porośniętej lasem. Tak, y, ostatnia grupa Izolinian Ayoreo, właściwie żyje w coraz mniejszym łacie lasu i do tej pory władze paragwajskie były bardzo dystansowane do jakiejś reakcji, choć ostatnio pojawiła się pewna nadzieja, że jednak y, tamtejsze władze spróbują chociażby zahamować y, proces, który nieuchronnie postępuje. Mhm. Mm Trzeci mają jakichś obrońców? Tak, Indianie izolowani nie mają oczywiście obrońców jako ludzi, którzy stoją wciąż o nich. Oni sami pewnie, tak jak wspomniałem, będą starali się bronić. Chodzi mi generalnie jakieś, jakieś grupy społecznych aktywistów, którzy naciskają na władze, żeby jednak coś z tym zrobiły i działają w imieniu tych Indian. Tak, tak. W samej Brazylii jest kilka takich grup, które ujmują się za Indianami izolowanymi. Z taką centralną osobą w samej Brazylii jest tak zwany Sartenitas. To jest taki dosyć nietypowy zawód, zupełnie obcy tutaj w Europie, który łączy sobie zainteresowania przyrodą, etnografią, podróżami i ochroną Indian izolowanych. I właśnie to właśnie Sydney Posuelo, który wielokrotnie z narażeniem życia występował w obronie Indian izolowanych. Natomiast taką szczególną organizacją o charakterze międzynarodowym, o której warto wspomnieć, jest organizacja Survival International, która powstała pod koniec lat 60., po tym, gdy rozeszły się informacje na temat masakry na Indianach Yanomami, mieszkających po stronie granic brazylijsko-wenezuelskiej. Naszą masakry zdarzają się do dnia dzisiejszego. Zgadza się. Tak jak wspomniałem, taką najbardziej smutną historią, którą warto tu wspomnieć, może nie najbardziej, ale jedną z wielu, jest przykład mojej grupki Indian ze stanu Rondonia, Indian Akuncu. Jeszcze w latach 70. Rondonia była stanem dosyć dostępnym do czasu, kiedy wybudowano tam nić drogi, która sprawdziła tam dziesiątki tysięcy osadników. I właśnie terytorium Indiana Akuncu zostało otoczone ze wszystkich stron ranczami, a miejscowi posiadacze mieli również prawo do lasu, w którym żyli Indianie Akuncu. Ale oczywiście Indianie im tego lasu nie sprzedali. E, oczywiście, że nie. Indianie e, właściwie... Y, y, y, y, no nie mają byli... nic do powiedzenia. Dokładnie. Byli wcześniej zabijani i chronili się przed y, agresorami. No i publicznie twierdzono, że nie ma tam żadnych Indian. Sytuacja zmieniała się dopiero w latach 80 kiedy znaleziono wioskę trenowaną przez buldożery. I w powiela dziesiątych Funai, organizacja do spraw Indian, zainicjowała wyprawę w te jony i znaleziono tam po paru miesiącach poszukiwań grupkę ostatnich siedmiu Indian Akunsu. A wszystkie kobiety, które były w tej społeczności w tym momencie były już w zasadzie bezpodne. Dzisiaj Indianie Akuncu to już tylko 5 osób. Nieuchronnie jest to lud, który w przyszłości zniknie z kart naszych dziejów, naszych historii. Mhm, nie wtedy władze będą mogły na pewno mówić, że już tych Indian tam nie ma. To znaczy Indianie Akuncu są ludem, który niejako poruszył sumienia, a działania między innymi organizacji skłoniły rządy, aby tą ostatnią małą grupkę Indian, miejsce w którym żyją, aby objąć strefą ochronną, objąć rezerwatem. No ale to wiesz, jest tylko rozwiązanie na jakiś czas, bo jak umrą, no to już ten teren przejmą. Zgadza się, tak należy to interpretować, tak należy to określić. No i największy dramat jednak w tym momencie, który nam zagraża, który może mieć miejsce, ma miejsce po stronie perubiańskiej, gdzie tak jak wspomniałem, Koncesje na poszukiwanie ropy naftowej znajdują się w rękach koncernów, często zagranicznych. I myślę, że warto zapamiętać nazwy tych koncernów, takich choćby jak Konoko Philips, co jest dla mnie ironią. Spółka ta, koncern, który posiada również koncesję, która wchodzi niejako w miejsce, gdzie mogą przebywać inne teromenane. Równolegle koncern otrzymuje pozwolenie na poszukiwanie złóż gazu łupkowego w Polsce. Myślę, że to pewna taka ironia, że tu oto gdzieś na drugim końcu świata pewna grupa osób zrzeszona w koncernie ma prawo ingerować, niszczyć życie małych, lokalnych społeczności i równolegle otrzymuje akceptację na drugim końcu świata, czyli na przykład u nas, na działania, które mają te same oblicze i ten sam cel, czyli chęć zysku materialnego. No i odbywają się też na terenach re naszych rezerwatów. Zgadza się, mamy do czynienia z podobnym działaniem, choć o różnych obliczach. Mhm. Jak wygląda stosunek do Indian izolowany z punktu widzenia prawa zarówno krajowego, jak i międzynarodowego? Peru mamy prawo numer 28736 które przyznaje Indianom izolowanym prawo do życia w izolacji oraz wprowadza pewne reguły co do postępowania z tymi ludami. Natomiast e, jeśli chodzi o prawa międzynarodowe, mamy dwie deklaracje. Jedna to deklaracja praw ludów tubylczych ONZ, która wyraźnie opowiada się za prawem do samostanowienia ludów tubylczych w ogóle, prawu do poszanowania własnej kultury, jak również do nieasymilacji ze społeczeństwem. I najbardziej szczególnym z mojego punktu widzenia prawem do spraw Indian i w ogóle ludów izolowanych jest Międzynarodowa Organizacja Pracy ILO 109, która właściwie jest pewnym działaniem prawnym, jeżeli tylko go wdrożyć, zabezpiecza prawa ludów tubylczych zarówno izolowanych, jak i nieizolowanych. Niestety w krajach, gdzie taka konwencja obowiązuje, niestety mamy do czynienia z działaniami wbrew tej konwencji. Wiadomo, praktyka praktyka, no, a prawa na papierze są tylko papiery. Zgadza się mamy do czynienia właśnie z tą zależnością, o którą powiedziałeś W jaki sposób my, obywatele Polski, możemy no nie wiem pomóc tym Indianom czy działać na ich rzecz Myślę, że pierwszym krokiem, najprostszym, jest właściwie uświadomienie sobie ich istnienia, bo niestety tutaj często co niektórzy ulegają właśnie tak zwanej wizualizacji. Traktujesz często Indian izolowanych i w ogóle tego rodzaju kultury jako ciekawostkę, jako coś, co warto obejrzeć w programie, ujrzeć. Tymczasem nie ma się do końca świadomości, chociaż jest oczywiste, że są to społeczności równoległe do nas, które mają takie same prawa do życia i do samostanowienia. Codzienność tubylców i Indian izolowanych może jest osadzona na nieco innej problematyce, ale tak naprawdę rozdziera ich te same namiętności i problemy, co naprawdę nas. Po prostu są to alternatywne społeczności. Zgadza się. To jest najsłuszniejsze słowo, które najlepiej uprości to, co teraz próbowałem powiedzieć. Teraz odległość graficzna nie jest odwrotnie proporcjonalna do nas samych. Przechodząc do meritum, najprostszą metodą jest próba napisania petycji do rządów krajów, w których żyją takowe ludy i w których to krajach prawa tych ludzi są niejako naruszane. Zresztą takie petycje mamy też opublikowane na naszej stronie. Zgadza się, również w przypadku, jeżeli dany artykuł jest oddalony w czasie, zawsze też można skontaktować się ze mną, pod też widnienia, czasami mój mail, jeżeli adresy by uległy zmianie, zawsze mogę to prostować. Petycja to pewne działanie, pewien odruch naszego sumienia, naszej solidarności i też dajemy jasny przekaz osobom mieszkającym tysiące kilometrów od nas, że jednak ich działania, obojętnie jakie by nie były, są na bieżąco monitorowane. Więc y, petycja niestety to często jedyna droga, metoda, którą możemy użyć. A manifestacje, jakieś demonstracje pod ambasadami? Demonstracja to sposób, metoda jeszcze bardziej wyrazista i którą oczywiście popieram i którą również w przeszłości próbowałem uskuteczniać, lecz w tym momencie niestety świadomość, jak mówiłem, jest mała i myślę, że często trudno byłoby znaleźć taką grupę osób, która świadomie wystąpiłaby w takiej demonstracji. Przykładem jest demonstracja, którą oddolnie zupełnie z osobami poruszonymi zainicjowałem w czerwcu zeszłego roku, właśnie 5 czerwca doszło do masakry Indian w bagła potem gdy wnieśli tam blokadę, zjawiła się niewielka grupa około 20 osób, ale myślę, że już każdy głos pojedynczy jest ważny i ostatecznie jednak jest to działanie, które warto wdrażać i które uskuteczniać. Sam osobiście nie waham się wziąć ze sobą megafonu, udać się do centrum jakiegoś miasta, choćby Poznania, od którego niedaleko mieszkam i tam godzinami wykłasza przez megafon te informacje, aby dotarły do ludzi tym bardziej, że jeszcze rozdaje ulotki czy jakieś inne materiały. Czy można liczyć tutaj na organizacje indiańskie, na ich pomoc w przypadku takich no, jakichś działań? Organizacje indiańskich, tak? Znaczy indianistyczne. W tym momencie siedzi chodzi o Polskę. Mamy dwie takie organizacje. Pierwsza to jest właśnie nieformalna i trudno nazwać ją organizacją jest to organizacja PRPI, czyli Polski Ruch Przeciw Indian. Jest to właściwie ruch, który trudno tak ostatecznie skategoryzować. Mamy również Polskie Stowarzyszenie Przecił Indian i tutaj to stowarzyszenie bardziej działa aby e ująć od strony krzyżenia kultury, wiedzy, informacji, ale na pewno możemy znaleźć tam osoby, które nie są obojętne wobec tego rodzaju działań i indywidualnie dołączą do naszych protestów, do naszych demonstracji. Jak e podam, i tu pozdrawiam, jeżeli nie słyszy. Dariusz Kachlakat, prezesa Polskiego Strażna Rzeczyń, Indian, który czynnie i bardzo wyraziście zaangażował się osobiście w demonstrację, którą organizowałem ja przed rokiem. Myślę, że tego rodzaju działania będą się coraz bardziej, e, działania odnośnie obrony ludów izolowanych tu w Polsce będą się coraz bardziej e, zaogniać, że tak to określę. I tutaj też zapraszam na YouTube, gdzie myślę, że e, coraz więcej tego rodzaju filmów również z mojej strony, czy to informacyjnych, czy innych, będzie się pojawiać. Jeżeli jakiś znajdziemy też ciekawy, no to też opublikujemy w wolnych mediach. Czy chciałbyś jeszcze do naszej rozmowy coś dodać? Może sumując niejako to, co powiedziałem, takie małe porównanie historyczne. Jedną z pierwszych wysp, do której dotarł Krzysztof Kolumb, była Hispaniola, czyli dzisiejsza Haiti i Dominikana. Tantejsi Indianie niemalże zniknęli z powierzchni ziemi przez następne 40 lat, a było tam od 2,5 miliona czy, lub nawet więcej Indian. Jeden z miejscowych kacyków, Hatuey uciekł na Kubę i namawiał tamtejszych Indian, aby wyrzucili swoje złoto do rzeki, bo Bogiem białych ludzi jest złoto. Wielu Indian go posłuchało i to zrobiło. Jednak po kilkunastu latach konkwistadorzy hiszpańscy dotarli również tam i Hatuey oraz wielu, wielu innych zginęło w krzyżowym ogniu chorób, śmierci i przymusowej niewolniczej pracy. Dzisiejsi Indiani izolowani, gdy pojawią się na ich ziemiach, czy to na wciarze, trwale, czy jakiekolwiek inne osoby, tak naprawdę nie dowiedziały, co stało się powodem ich śmierci, ich agonii. Naszym obowiązkiem, moralnym obowiązkiem jest to, żeby pokonać pewne granice geograficzne, które często są naprawdę granicami naszej świadomości i ująć się za prawami tych ludzi, ludźmi takich jak my. Dziękuję Ci Dariuszu za rozmowę. Dziękuję sobie również, dziękuję bardzo za możliwość wystąpienia w programie, dziękuję Ci bardzo i pozdrawiam, życzę wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Gościem programu Rozmowy w deszczu był Damian Żuchowski, Prowadzenie, realizacja i montaż Maurycy Chawranek dla Radia Wolne Media.